Więc właśnie wróciliśmy ze spotkania z e, dyrektorem fundacji dotyczącą naszy, naszych zbiorek corocznych. A zaraz idziemy na kolejny blog Diversity2. Chcesz wziąć dyktafon ze sobą? A no, jeśli można. Oczywiście, już Ci daję. A mnie się tnie internet... w tym momencie. <śmiech> Dobrze by było, żeby mi się nie ciął, bo wtedy będziemy mieli zrywaną transmisję, ale nagranie będzie się toczyć. Także nie jest już tak źle. 64 kB cały czas wychodzi od nas. E, Marek, daj znać, czy, czy masz jakieś przerwy w transmisji. Czyli z Markiem trudno będzie się połączyć z tego wniosek? To znaczy, no właśnie, bo powinniśmy wejść na hangout, hang prawda? No, i masz problem z tym. Ja? Mhm. Nie, no bo przecież to bardziej z twojego komputera by się wchodziło. Nie, powiem. nie, z twojego trzeba wejść. Dlaczego? Znaczy, I to... i przychodami połączyć go z tyłu, bo ja nie mogę jednocześnie aha, używać aha, karty dźwiękowej tak. do... No to faktycznie do... to by było trudne. Czyli kłopot będzie? No, w tym momencie już jest kłopot, więc... Mhm. Z tego miejsca nie. Gdybyśmy może przeszli gdzieś indziej, to tak, ale tu... No to u ciebie rzeczywiście, bo u mnie bardzo sprawnie to działa. No nic, Marku, to chyba będziemy musieli sami się tutaj e, zadowolić. Jak będziesz nam coś podpowiadał, to ja będę starał się zerkać. W takim razie, jak masz jakieś pytania odnośnie tego, co tutaj się dzieje. No jedyne wyjście, że musisz z nami pojechać po prostu następnym razem i, i tyle. No. E, bo, bo to jest cała masa tłumy ludzi. E, prawdopodobnie dość Różnie korzystają z internetu, w różnych momentach nagle ktoś tam sobie zażyczy pościągnięcie jakiegoś dużego pliku i, i, i parę innych osób, jednocześnie, i wtedy się blokuje, mimo że naprawdę szybki i sprawny ten internet jest. Generalnie, generalnie tak i w ogóle nie miałem z nim żadnych problemów wcześniej. To jest w ogóle pierwszy raz, kiedy mam jakikolwiek problem z internetem. No. Przedem na, na Irca, wykopało mnie teraz. Marku chyba najlepiej będzie na Ircu, na Ircu, na naszym kanale Wikiradio. Z tym, że ja też nie daję gwarancji, że to ja będę odczytywał. Bo... Dobrze, ja będę odczytywał. Ja ok. sobie tutaj otworzę to okno, tak, żeby <śmiech> śledzić, co tam jest. To co, możemy zaczynać za chwilkę? Tak, no dobrze. No dobrze, to zaczynamy w takim razie, że to ma wszystko Nowiny 32 tygodnia 2014 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Jest ze mną również Szymon Grabarczuk. Dzień dobry. E, jesteśmy w Londynie, w Barbican Center, mm -hmm. gdzie odbywa się Wikimania 2014. Ten szum i hałasy, które słychać wokół, te obc, obcy język, które tutaj dociera do naszego mikrofonu, różne dźwięki e, takiego urządzenia, które wycina kółeczka. E, no, mnóstwo rzeczy się tutaj dzieje na naszym stoisku, bo właśnie z naszego stoiska nadajemy, jak chcecie, to zajrzyjcie na zdjęcia, które będą umieszczone. Oczywiście ne, znaczy jedno zdjęcie będzie umieszczone na, na, w notatkach do naszej audycji jak oceniasz Szymon powiedz jak, jak ci się podoba ty jesteś pierwszy raz na, na Wikimanii jestem pierwszy raz no to właśnie, to pierwsze wrażenie jest naj, najbardziej ważne Także bardzo Cię proszę Znaczy, ja już niestety nie jestem taką świeżynką Więc nie powiem tego Wow, Wikimania jest super Bo y, znam bardzo wielu ludzi Z tych, których tutaj y, spotykam No y, Albo przynajmniej kojarzyłem w jakiś tam sposób Poznałem kilku ludzi Na których mi zależało, żeby ich poznać Tak właśnie w realu No i jestem bardzo zadowolony z tego no to jest chyba przyjemne, nie? Że chodzisz, widzisz kupę znajomych twarzy, e, tak. których znasz e, z e, innych sytuacji zupełnie. Gdzieś z internetu, gdzieś tam. Ale coraz częściej te zdjęcia są, są bardzo pomocne, prawda? E, zdjęcia przy, przy nazwie użytkownika, których ciągle nie ma w Wikipedii. Właśnie Brandon o tym mówił, o Harris, że nie będzie na razie <gry> tak? Kiedy mówił? No właśnie mówił na, na swojej prezentacji. Aha, okej. Okay. Ale my o 14.30 będzie mówił ponownie. Się... ponownie. State of Wiki, czyli stan tak, tak, Wiki. Także tak, mam nadzieję, że zdążymy, bo to 14.30, więc spokojnie nie chyba. Byle. Mamy kilka dyktafonów, nagrawa... nagrywamy symultanicznie w różnych miejscach, ale no nie zawsze się to udaje, bo nie ma komu zanieść nawet mikrofonu czasem tego dyktafonu w różne miejsca. No w każdym razie, co dzisiaj mamy w programie? Nie taki bogaty program, ale myślę, że dużo będziemy mieli do powiedzenia o tym, co tutaj się dzieje przede wszystkim. No pierwszy temat oczywiście Wikimania 2014. Podstrona z nagraniami z konferencji to drugi temat. Wikimand to jest takie rozszerzenie, o którym będziemy mówić do Wikipedii I Ostatni temat, najbardziej dla Szymona chyba, Wikipedia ofiarą prawa do bycia zapomnianym. E, to takie europejskie chyba prawo. Ale do tego dojdziemy. Wikimania 2014 odbywa się w tym roku w Londynie, na fantastyczne miejsce. Przybyło około 2000 osób. Nie wiem, dokładnie mówili chyba na otwarciu, ile osób było zarejestrowanych, ale chyba około 2000. Mhm. Sala wypełniona po brzegi no taka duża sala rzeczywiście mi się wydawałaby dosyć podobno do tego, co w Gdańsku widzieliśmy, do, mhm. do tej sali w Gdańsku, ale no tam nie była cała ta sala wypełniona, tam było 500 osób podczas gdy tutaj właśnie około 2000 osób, więc 4 razy nie więcej. no ale wtedy na miejscu też nie było 2000 mi się wydaje wtedy, nie, no wtedy było 2000 miejsc natomiast wypełnionych było tylko 500 z tych z tych 2000 w Gdańsku, w Gdańsku. Mm -hmm. ale w Londynie też nie było dwóch tysięcy osób na sali obecnych. No nie wiem czy nie. To trzeba było. Się... Ja wiedziałem, że wszystkie miejsca były zajęte. Ale, ale jeszcze tak. Ale jeszcze jest jeszcze jest balkon i drugi balkon. Tak. I nie wiem, to, to tam już nie prawie nikogo nie było. Tam nikogo nie było. No to trzeba zapytać, ile tutaj jest po prostu miejsc e, mhm. siedzących, albo gdzieś doczytać w Barbican Centrum. No, w każdym razie sporo ludzi. Było. Bardzo dużo ludzi. Co słychać po oklaskach? E, relacja oczywiście z otwarcia będzie zamieszczona na stronie e, z konferencji, e, na podstronie specjalnej, która już jest właściwie gotowa. Konferencje.wiki.radio.org no i tam trzeba odnaleźć Wikimanie 2014. Już to pierwsze, pierwsza rozmowa, którą przeprowadziliśmy razem z Brandonem Harrisem jest na temat Winter, na temat Flow, na temat Ateny. I co tam jeszcze omawialiśmy? No chyba to głównie te tematy. No Czyli... tak, tak, no design ogólnie. Zapowiada, że Winter nadejdzie we wrześniu już. Ma taką nadzieję, chociaż będąc realistycznym, to um, można też um, się spodziewać bardziej na przełomie września października. No później podczas prezentacji mówił, że niekoniecznie, że wcale nie, że nie będzie, że to tylko tak mówił. <laughs> Brandon jest taki dosyć, wiesz, energetyczny człowiek. Energetyczny i też bardzo dobrze wie, co robi, więc e, ja też wiem, że oni tam chcieli coś tam robić, potem się okazywało, że muszą to robić trochę później. <śmiech> Ze względu na jakieś tam no błędy, termi których Termin, termin nie jest aż tak ważny. Mhm, Ważne ja, jest, jest żeby to było w miarę dopracowane, tak jak tak. chce ten, kto to publikuje. To czasy, kiedy na 22 lipca otwierało się różne fabryki czy, czy przedszkola, czy co, no to, to już dawno minął, ale w naszej krwi jakoś płynie jeszcze taka ochota, żeby jak termin jest określony, no to żeby go dotrzymać. Ja jestem pod dużym wrażeniem tego, jak w Warszawie rozwija się sieć kebabów. Nie wiem, To taka troszkę daleka dygresja. W Warszawie? Tak, w Warszawie jest najlepszy w Polsce kebab. Amrit. Tak oceniane przez jakieś tam grono specjalistów. Okay. I no, wydawałoby się, że będzie się szybko rozwijać, no bo rzeczywiście tłumy ludzi są do późnej nocy, do, do północy, można tam coś kupić. Na wynos rozwożone są te kebaby. No i miał ten człowiek, Turek, który przyjechał do Polski, dużo propozycji z tym, żeby, żeby tą sieć szybko, szybko rozwinąć. Ja sam on powiedział, że absolutnie, że on tylko tyle pieniędzy, ile będzie miał, to wyda na to, żeby zbudować kolejny, kolejną restaurację, potem kolejną, jeśli będzie to sukcesywnie wychodzić. Rozmawiałem z nim na temat tego, kiedy będzie otwarta restauracja, która właśnie zaczęła się budować. Podał tam jakiś termin, ale mówię, to nie, nie, nie, nie przywiąza się do tego terminu, bo to będzie jak będzie. Mhm po prostu logiczne rozumowanie i takie, no, chcielibyśmy wiedzieć, kiedy coś będzie, bo to jest jak gdyby patrzenie w przyszłość, ale ważniejsze jest to, żeby to było dobrze zrobione i żeby to było zrobione no, no, tak, żeby, żeby się tego nie wstydzić i żeby jak najuniknąć uniknąć jakichś takich zarzutów, no bo im więcej testów zrobi się przed opublikowaniem, no tym mniej błędów będzie potem wytykanych. Tak. Mówił też o tym, że nie będzie nazywał tego beta. Mhm. na przykład, bo ym, daleko mu od tego. Nie wiem dlaczego. E, wszyscy pewnie to i tak będą nazywać jakoś tam beta, że to taka wersja do testowania już, która wchodzi. No ale, ale on właśnie chce unikać takich porównań. E, no widać, że był wyraźnie zły na, te, na ten taki z, niedobry feedback, który, który dostają, który, że, że coś próbują narzucać. Że, że coś próbują zmieniać że najchętniej oni by wszyscy ci starzy użytkownicy mieli e, e, Wikipedię w wersji takiej jak była w 2000 powiedzmy no czwartym, piątym roku i żeby już więcej nic nie zmieniać no ale oczywiście e, Brandon też mówił o tym, że proszę bardzo możecie sobie własnego CSS-a zrobić i użyć go albo możecie zrobić, może ktoś zrobić, możecie zapłacić komuś, żeby to zrobił i potem wszyscy mogą im nie sobie używać tego CSS-a, który E, który, który będzie popularny. I ten, który będzie najbardziej popularny, będzie być może przyszłą skórką. E, o właśnie też skór, o skórce też <śmiech> to nie ma mowy o skórce. Tak. Absolutnie nie wolno przy Brandonie mówić, że to jest skórka. O, może inaczej, ale faktycznie to nie jest skórka. No bo to nie jest skórka. To jest, to jest cały system e, i to tak jakby troszeczkę bardzo zawęża e, pojęcie o tym, co on robi. Bo to jest cały system nowy i nowa struktura i to właśnie taka struktura, która odrywa treść od formy, to jest bardzo ciekawe czyli pliki XML które będą treścią od plików CSS, które będą formą Właśnie y, to jest, myślę, bardzo takie postępowe w tym, tym co, w tym, co oni robią. Znaczy, to już wymyślono dosyć dawno no, temu. Dosyć dawno, tak, ale <śmiech> trudno to jest ciągle wprowadzić. Ale to właśnie tak, bo, bo jednak trudno jest wprowadzić w, w, w takiej olbrzymiej witrynie i tak bardzo zdecentralizowanej, więc y, no, do tego jeszcze przejdziemy, jak będziemy mówili o WikiWond. No właśnie, no to nie wiem, to tyle chyba na razie tych jeszcze pewnie będzie nam sporo rzeczy przychodzić do głowy z tego, co tutaj się dzieje, ciągle przybywają nowi ludzie na nasze stoisko, przewijają się, akurat trwa przerwa, więc dlatego może tak głośno jest, no ale może to i dobrze, że właśnie w trakcie przerwy nagrywamy. Te mikrofony są całkiem całkiem przyzwoite. Jak się słuchawki na uszy założy, to chyba już w ogóle jesteśmy troszkę odizolowani w miarę. Mhm. Mam nadzieję, że to słychać też dosyć fajnie e, w, w naszej transmisji i w naszym podcaście. E, podstrona z nagraniami z konferencji. I ta podstrona właśnie opiera się już na czymś takim. Czyli tam jest CSS, który e, włada e, formą. I, e, i treść oddzielona od tego dosyć wyraźnie. E, no, zajrzyjcie, bo ona właśnie też już jest robiona w, w duchu tego, żeby, żeby do, tak, samo, tak samo można było obejrzeć całą treść zawartość strony na komórce, e, na tablecie i e, na komputerze stacjonarnym. Oczywiście po prostu e, można to sobie obejrzeć na komputerze stacjonarnym zmniejszając okno przeglądarki i widząc jak, jak się zmienia e, rozmieszczenie elementów tej strony. Właśnie podobno, podobnie będzie z Winter e, z, i, i, z, i z tymi elementami, z tym, że na razie na tym etapie jeszcze nie... nie hmm, nie, nie ruszane są zdjęcia ilustracje, na razie one są tam gdzie są, to są nie są nie jest zmieniany ich rozmiar a to jest dosyć istotny element, bo w komórce jeśli masz naprawdę mały obrazek wypadałoby zobaczyć całe zdjęcie a nie tylko jego jakiś mały fragment jeśli się zmniejszy to okno no to, to, to po prostu jeśli nie ma zmiany rozmiaru zdjęcia, no to on po prostu nie będzie widoczny i zajmie pół ekranu no więc to, to na pewno warto na tą podstronę z nagraniami z konferencji zaglądać, bo tam będą, e, już są poprzednie konferencje, odnośniki do, do podstron z konferencjami poprzednimi. No i wszystkie przyszłe będą się pojawiać jako oddzielne, jako podcasty oczywiście, także można pobrać i, i odsłuchiwać. Na razie, tak jak mówiłem, jest jedno nagranie, zrobiłem już cztery następne, nie sześć następnych z otwarcia, między innymi. I szykowanych jest już kolejnych kilkanaście nagrań. W sumie będzie ich około 16-18, myślę, z tej konferencji. Wszystkie niestety po angielsku, ale Szymon obiecywał, że... Tak, w wolnej chwili być może uda mi się właśnie przetłumaczyć rozmowę z Brandonem, bo to jest no, ciekawa, taka bogata informacja rozmowa. Czyli co, na wieki translate wrzucić na przykład? Plik audio i Obawiam się, że Wikitranslate w ten sposób nie działa. No, czemu nie? Tam jest y, po prostu strona po polsku i można y, wybrać język i tłumaczyć. To znaczy, na jeżeli różny język. opublikuję ten tekst y, po na przykład po angielsku, czy tam po polsku, to wtedy oczywiście tak. Potem dalej to się ruszy. Ale, ale w... sam plik... Nie. Plik dźwiękowy nie można tam rzucić i, i odsłuchiwać, i przepisywać. To no, znaczy, może by się dało, ale spróbujemy znaleźć jakieś jest tam filozofia. Spróbujemy znaleźć jakieś rozwiązanie ciekawe. Czy to się da jakoś poprzez wiki robić? No w sumie, dlaczego nie? To można by było zrobić. Oczywiście chyba e, kilka wystąpień nakłoniło mnie do tego, żeby jednak umieścić te nagrania również na Commons, co jest dosyć kerkołomnym zadaniem, ale zrobię to dopiero, jak, jak już poradzę sobie z podcastami, bo potem to będzie kwestia konwersji na, na, na format OGG. Rozmawiałem właśnie tutaj z, z May, współpracownicą Brandona, na temat elementu audio Co? w przyszłej. Tak, w tym, w tym nowym. Wyglądzie, tak się boję teraz, bo po, po polu minowym trochę chodzę z, ty, z tymi słowami. W Winterze po prostu. W Winterze y, widziałem, że element audio jest po prostu gołym y, plikiem HTML, y, znaczy gołym skryptem HTML5. No ale jak się dopytałem, to okazało się, że jest jakiś zespół multimedialny, który zajmuje się multimediami. Tak i, i no, wygląda na Mogę to, Mogę ci że... dać kontakt, bo mam dobre relacje z Sikrze. <grym> no to bardzo chętnie, bo, bo właśnie zastanawiam się, czy to jest na razie tak po prostu nic nie zrobione i dlatego jest wrzucony goły element HTML5 audio, czy to jest właśnie takie założenie, że tak ma być. I, i, i o to się bym chciał go spytać, bo to jest ważne dla nas oczywiście, niejako e, dla kogoś, kto, kto publikuje e, materiały audio. No, nawiązałem właśnie kontakt. Mamy już e-maile poprzekazywane, także będziemy na bieżąco jakieś tam problemy zgłaszać i, i próbować je rozwiązać. Ja sugerowałem, żeby zrobić coś takiego jak jest SoundCloud. To jest jednak ciągle bardzo ładne rozwiązanie, gdzie w odpowiednich miejscach na timeline'ie tak zwanym audycji można dodać komentarz. Czyli na przykład w 30 sekundzie rozmawiamy o czymś i ktoś dopisuje komentarz do tego. Nie w formie audio, ale, ale może po prostu napisać, że o, racja. Tak byśmy chcieli, żeby pisali, że racja. Ale pewnie będą inne komentarze, no ale, ale w tym kierunku może uda się tutaj coś zrobić, bo May na przykład nie wiedziała, że, że mechanizm, na którym jest zbudowany SoundCloud jest bezpłatny. Jest, jest free, więc można z niego skorzystać. No, tylko kwestia tego, czy ktoś będzie umiał. I będzie miała ochotę na to, żeby nad tym popracować. Ona zachęcała właśnie, pytała się, czy znam kogoś, kto umie kodować, kto umie to zrobić, kto umie to zaimplementować. Widocznie nie jest aż tak różowo, jeśli chodzi o, o zasoby fundacji w tej dziedzinie. Być może tak jest właśnie, że, że tutaj się oczekuje na pomoc jakąś taką z zewnątrz czy to wolontariuszy również. Nie sądzę, ale po prostu to jest raczej taka filozofia, jeżeli przychodzisz z, do nas z pomysłem, to go zrób. Na zasadzie widzisz błąd, to go popraw. No, ale tutaj to jest praca strukturalna, czyli taka nad, naprawdę kodem źródłowym do, do A, playera, to więc to... Jest mnóstwo takich ludzi. Aha, no to, to ja mam małą wiedzę na ten temat. Ja po prostu wiem, że na przykład taki nasz Matmarek spokojnie mógłby coś takiego zrobić, gdyby mu się tylko chciało. Ale no. on ma takich rzeczy mnóstwo, więc... No właśnie. I mhm. na pewno ich właśnie fundacyjni ludzie też tak samo. Mhm. Oni też potrafią, z tym, że takich rzeczy mają mnóstwo. No i próbują szukać chętnych, żeby to było. Tak, robili. bo wiedzą, że, że mhm. chociażby polsko, polscy programiści są bardzo dobrzy, więc jak się rozmawia z Polakiem i mu mówi się, że może znasz kogoś, to to nie jest takie o Aha. sobie, tylko faktycznie możesz znasz kogoś no, takiego. Faktycznie. Marek pyta, czy bezpłatny, czy wolny? Ja pamiętam, że wolny. Ten, to źródło jest. Do, do, czy znaczy, do pamiętasz, tych... że bezpłatny? Bo powiedziałeś wcześniej, że bezpłatny. Mówiłem, że bezpłatny, ale pamiętam, że wolny. To Aha, znaczy, okay. że można z niego korzystać. Tam chyba licencja jest określona nawet, ale nie jestem w tej chwili pewien, ale no, spróbuję dotrzeć do, tego, do A on tej mniejsza informacji. mniejsza tak naprawdę. No oczywiście, to jest tam jakiś szczegół. E, kolejna rzecz, e, mieliśmy powiedzieć o Wikiwand, e, przeglądarka, e, rozszerzenie do przeglądarki, które da Ci piękną Wikipedię. E, no ja widzę to tak, nie wiem, czy, czy to jest piękne. E, w każdym razie robimy sobie zdjęcie, zdjęcie zbiorowe, Boston nam robi tutaj bardzo ładnie Boston 9 e, całego zespołu, który ustawił się specjalnie do zdjęcia tutaj przy, przy naszym stoisku e, nie, Winter o, o wiele bardziej mi się podoba od tego, co tutaj jest z tym WikiWand No tak, to znaczy nawet jak tak e, pobieżnie sobie przeczytałem ten e, tekst o WikiWand to tam jest napisane mniej więcej, że niewiele się wikipedia zmienia, że przestarzały interfejs. Ehm, ogólnie oni piszą, że, że my jesteśmy strasznie w tyle za murzynami, prze, za przeproszeniem. No, tak to z zewnątrz wygląda. Znaczy, oni tak mówią, nie że miał coś do murzynu. Czy, czy, do, czy do ludzi o takim kolorze skóry. W każdym razie e, oni tak to mniej więcej przedstawiają. I... Em, i to jest dla nas też tak właśnie mniej więcej porównywalnie obraźliwe, dlatego że sporo ludzi u nas pracuje nad tym, tylko że to, to nie jest takie, tak, tak proste jak się wydaje tym ludziom, którzy em, em, em, krytykują nas za wygląd, e, to nie jest takie proste, to nie jest takie chopsiu, bo jak Harry coś tam robi, to on tego nie robi na miesiąc czy dwa, tylko na troszeczkę dłużej. Więc tak, odpowiedni też wyprzedzeniem wymaga, to, to, wymaga to przemyślenia, przetestowania, zwłaszcza, że do testowania jest naprawdę dużo, dużo rzeczy nie tylko parę stron, które są dostępne i tam szybko właściwie wszystko widać. Jest to robione przez różnych bardzo ludzi, którzy mieli bardzo różne pomysły na to, jak umieszczać obrazki na przykład w artykułach albo tak. infoboxy, albo jakieś różne inne elementy, elementy audio, elementy wideo. To wszystko musi być ogarnięte przy zmianie tak globalnej i systemowej, bo Brandon nie pracuje nad tym, żeby teraz każdy artykuł dopasować do winter, tylko odwrotnie. On chce dopasować to, co będzie wyświetlać zawartość istniejącą poprawnie w winter i to jest trudne, bo, bo, bo to się naprawdę dużo rzeczy bardzo zmienia zresztą były próby rozszerzenia okna, prawda i to widać było, że to się nagle dużo rzeczy zmieniło dużo rzeczy posypało się obrazki nagle jakieś wielkie zrobiły jakieś takie cuda się działy przy takich próbach manipulowania przy, przy wikipedii przy jakiejś skór, jednej ze skórek i, i, i to naprawdę nie jest łatwe no i domyślam się, że... Ale fajnie, że są takie pomysły, bo to sugeruje, że komuś coś takiego się podoba i jest takie coś potrzebne. No tak, tak. Tylko zdecydowanie łatwiej to się robi chyba przez CSS-a. Nie wiem, czy to jest skórka, to jest po prostu nakładka, czy jakieś oprogramowanie dodatkowe. No ale tutaj pisze autor artykułu, że ułatwia także współdzielenie artykuł prze... artykułów przez Facebooka, Twittera, Gmaila czy Google+. Ciekawe, na czym to ma polegać. Pewnie jest po prostu przycisk udostępnij na Facebooku. E, może, może warto też, żeby... Ale to chyba łatwiej linka skopiować niż... No może... może warto, tutaj. żeby u nas to było? No. W życiu. Czemu? Nie, to jest zupełnie co innego. To, to jakbyś spojrzał na Brandona, to by on był takie... No, no, czemu? Jak chce się łatwo, w łatwy sposób podzielić z kimś... Nie, ale my się tym nie dzielimy. Wiedza encyklopedyczna i yy, yy, otwarte oprogramowanie, które nie ma reklam, które coś tam, coś tam, coś tam, coś tam i ta, cała nasza yy, filozofia a filozofia yy, hej, wrzuć fotkę na Instagram, a potem opublikuj to na fejsie, nie to jest zupełnie co innego. No zgadza się, ale to nie, nie chodzi o to, żeby wzbogacać Facebooka, tylko żeby wzbogacać naszych przyjaciół, którzy są na Facebooku. No, to jest zupełnie co innego. Ty myślisz o korporacji, a to, że korporacja jest... No tutaj jesteśmy, słuchaj, no i jesteśmy gdzie? jesteśmy w miejscu, które jest zbudowane, kosztowało i kosztuje utrzymanie to miejsce, prawda? My? To I my się na, w tym miejscu służy. spotykamy. I nam służy, tak samo Facebook nam służy, mimo że tutaj są reklamy. No... By... A, to co, byś się obraził, tak, bo tu jest reklama, to ja tutaj nie przychodzę. No nie, da się. E, trzeba się gdzieś spotkać. Jednym z takich ważniejszych miejsc jest Facebook, niewątpliwie. No. Jeśli chcesz się z kimś podzielić artykułem, no stopnia, który tak. znalazłem na, na, na Wikipedii, no to dlaczego nie? Niech to będzie Facebook, niech to będzie telefon. No, możesz powiedzieć, że no, z telefonu nie będę korzystał, bo to jest komercyjny operator, prawda? I on kupę nie, nie, nie, ale kasy to jest zabija. zupełnie co innego. No także też, to... no. no. No właśnie, e, ja bym tutaj nie uciekał od tego, ale pewnie to się da zrobić właśnie jakąś nakładkę, czy jakiś, jakiś przycisk, który będzie w przeglądarce po prostu zastępował coś takiego. E, no mi się nie podoba. Tak się zastanawiałem, czy właśnie będą pytania, czy będzie można sobie tło zrobić z jakiegoś obrazka pod tym winter na przykład. Ale nie było takich pytań. Ludzie widać, rzeczywiście na Wikimanie przyjeżdżają ci, którzy no, myślą w inny sposób, nie, nie, nie tak bardzo od strony konsumenta. Tylko, tylko raczej zastanawiają się a, a dlaczego to, a dlaczego tamto i jak to będzie zrobione na przykład kolory zniknęły zupełnie z Winter było to pytanie, dlaczego kolory zniknęły no ale Brandy się pyta no a po co kolory e, no to ktoś powiedział, no właśnie w infoboksach są na przykład na żółto są zaznaczeni e, artyści, którzy występują e, solowo e, i dostał za to Barnstara, takiego rzeczywistego od Brandona. Tak, no braszkę. tak, to jest akurat nic ym, nadzwyczajnego. U nas też są takie rzeczy. No, ale, ale właśnie yy, no takie pytania... Ja myślę, że właśnie Brandon musi rzeczywiście mieć spory kłopot z tym, bo, bo takie odpowiedzi na pytania, dlaczego, on musi sobie zadawać naprawdę kil, kilka razy dziennie, co najmniej przy każdej przy każdej pracy. No tak, jak z nami w rozmowie właśnie on powiedział, że cały czas to sobie zadaje pytanie. No i widać, to widać po tej pracy, że każdy element jest przemyślany. Po co to? No bo to i to. I to od razu widać z tej pracy. Natomiast jak zobaczysz w tej chwili Wikipedię, no tak zastanawiasz się, a dlaczego to? i tak trudno ci się domyślić nawet dlaczego w wielu innych miejscach też tak jest no i to co zrobiliśmy w wiki radio na no naszej wiki to też jest coś właśnie w tym kierunku żeby, żeby tą formę uprościć zostawić właściwie głównie samą treść Marek do nas pisze zaznaczenie samym kolorem to zło to już nie wiem o co chodzi no prawdopodobnie o to chodzi, że po prostu sam.. Hmm, sam kolor, sam z siebie, jeżeli jest, jest taki właśnie sam dla siebie, to nie jest dobry. ale no nieważne, nie. Wiem. Eee, może nam coś jeszcze tutaj podpowie, ja będę zerkał, może częściej, bo tak pewnie coś z kontekstu nam uciekło. Eee, kolejna rzecz, o której mamy powiedzieć, to.. Eee, Wikipedia ofiarą prawa do bycia zapomnianym. Co to jest to prawo do bycia zapomnianym? No tak. Yy, to jest coś takiego, że dosyć nowa rzecz w ogóle. Yy, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że internet nie może być bazą danych osobistych, jeżeli ta osoba, której one dotyczą, którą opisują, się na to nie godzi mhm. więc mam prawo żeby Google mnie nie pamiętał e, bo na przykład no to nawet nie, że Bob, tylko po prostu mam takie prawo skoro jestem i daję osobie informacje prywatne mhm. to mogę te prywatne usunąć to jest no, raczej normalne myślenie to samo mhm. myślenie bardzo często się spotyka wszędzie, nie wiem, przy wszystkich bazach danych gdzieś tam na, na internecie. Podałeś swój, swój PESEL, po co, kto go będzie wykorzystywał i tak dalej, i tak dalej, prawda? No i masz prawo zmienić zdanie. Prostu, masz prawo kiedyś zmienić zdanie. chciałeś tak. podać, ale teraz już tak, nie chcesz. Tak, tak, tak, tak. Tak samo z prawem Więc... autorskim jest i to też powoduje pewne problemy, prawda? Więc... Jeśli kiedyś określiłeś licencję jakąś, to za 3-4 lata, za 2 miesiące masz prawo zmienić tę licencję. Tak. No i właśnie yy, taka jest mniej więcej, takie jest tło tego prawa do bycia zapomniana. Teraz chodzi o to, że <coughs> oprócz tego, że yy, znikają linki z innych serwisów, to też znikają linki z Google prowadzące do Wikipedii. No i pytanie ile linków do których stron, kto to zgłasza, z jakich pobudek. I okazuje się, że przynajmniej część z tego nie dotyczy danych faktycznie osobistych, jednostek, jakichś tam. Trudno też właśnie powiedzieć o Wikipedii, żeby ona gromadziła o jakichś tam jednostkach informacji. Bo powiedziałbym, że data urodzenia Alberta Einsteina, gdyby on jeszcze żył, to też by była jakaś tam e, dosyć ważna. I załóżmy, że Albert Einstein się urodził 50 lat temu, on sobie żyje spokojnie e, i jest znanym profesorem. No to e, trudno by mu było wytłumaczyć, że on nie chce, żeby ludzie wiedzieli, jak on się nazywa i co on robi. Więc... <grym> No ale tak gdzie jak... mieszka na przykład? Ile ma dzieci, w jakim wieku i tak dalej? Tak, z tym, że to sami wikipedyści też twierdzą, że akurat y, miejsce zamieszkania y, osoby żyjącej właściwie nie jest takie ważne, y, tym bardziej, że tutaj Marek w prawdopodobnie sensie, że się ze mną Nie jest, absolutnie nie jest ponadczasowe. No właśnie. Bo trzeba było napisać obecnie jest coś tam, a mm -hmm. jest wielu wikipedystów, którzy mówią, że jak widzą słówko obecnie, to coś trafia, usuwamy w ogóle całe zdanie, bo jeżeli coś jest obecnie, to, to w ogóle nie ma sensu, chyba że... <śmiech> da się je przerobić na kiedyś tam, kiedyś przy, przeprowadził się skądś tam, dokądś tam, ale jaki jest sens w ogóle takiej informacji? No Marek jest pisze, że tak, informacja inaczej. w ogóle nie da się jej usunąć, jest nieusuwalna y, ze, ze świata, y, tego, w którym żyjemy, cyfrowego świata. Z tej informacji, która już raz zostanie w cyfrowym to świecie znaczy to, to zależy od, od filozofii, bo, bo na przykład y, jestem świadom, że y, udostępnię coś na Facebooku, dwie osoby mi to lajkną, z, z pięć osób to zobaczy i y, kiedy to to usunę, to praktycznie to jest nie do, nie do dojścia. No właśnie, to znaczy chodzi o, y, o możliwość y, o prawo do zapomnienia, a nie do usunięcia, prawda? Bo to, jest, tak. to są dwie różne rzeczy. Chodzi tak. o to, żeby, żeby właśnie y, te główne źródła wyszukiwania nie podawały nam tych wyników. Tak. Tutaj chodzi o To chodzi właśnie o tę wyszukiwarkę, a nie o same z siebie strony y, Wikipedii. I y, jak odpisałem... Y, temu autorowi tego artykułu na, y, w gazecie prawnej w moim przekonaniu osobistym y, prawo do bycia zapomnianym bardzo mało może zrobić Wikipedia, bo Wikipedia jako taka ma po prostu inny typ y, gromadzonych informacji i Trudno by było im y, y, y, y, tym, tym jednostkom wymusić, żebyś, żeby y, te informacje poznikały. No, Faktycznie znikają jakieś tam informacje już trochę z anglojęzycznej, bo wiadomo, że jeżeli ludzi mówiących po angielsku jest więcej niż ludzi mówiących po polsku, to, to z anglojęzycznej to coś tam znika. I y, właśnie część się okazuje, że nie znikają te takie prywatne, tylko jakieś y, z tej przestępczości zorganizowanej. No ale widzisz, Marek tutaj znowu dopowiada, że problemem dla Wikipedii nie jest samo to prawo, natomiast jest to, że Google, czyli właśnie wyszukiwarka, która, e, która nie będzie kierować do artykułów Wikipedii z tym, e, co, czego zabroniono jej wyszukiwać, no może, może być problemem dla Wikipedii. To znaczy, no mamy swoją przeglądarkę, znaczy wyszukiwarkę, ale ta wyszukiwarka działa na tyle słabo, że każdy korzysta raczej z Google'a. Naprawdę? Eee, naprawdę. No dokładnie, nie. wystarczy drobną literówkę zrobić i nagle okazuje się, że nie masz takich wyników, w ogóle nie ma takiej strony. Ale podpowiada Ci. Nie. Nie, nie podpowiadam. Możemy to prześledzić Okej, okay. ja, ja na przykład, ja przykład wyszukiwa... korzystam wyłącznie z wyszukiwarki wewnętrznej Wikipedii i wiem, że jest też trochę ludzi, którzy tak też robią. Ja bardzo chętnie właśnie bym też na ten temat porozmawiał, popracował. Próbujemy tutaj się skontaktować, ale jest tyle rzeczy, które się dzieją, że, że nie za bardzo mamy czas, a my będziemy mieli czas kiedy indziej być może. Jak nie znajdziemy tutaj, to na pewno znajdziemy. A warto też ne, wspomnieć, że y, y, programiści fundacji właśnie na dniach wprowadzają ulepszoną wyszukiwarkę Wikipedii wewnętrznej. Bardzo się cieszę, ale no właśnie, jeśli będzie tak dobra, jak wyszukiwarka Google'a, tak wiesz, mówi się, zróbmy sobie wyszukiwarkę taką, jak ma Google. No nie da się, bo to są lata doświadczeń i naprawdę trudno. Jeśli ktoś by był w stanie coś takiego zrobić, to by po prostu była duża konkurencja dla Google, a to się, tego się nie da zrobić więc i podejrzewam, że ta też będzie gorsza ale w momencie, kiedy byłaby tak dobra jak Google, to prawdopodobnie do tej wyszukiwarki też byłyby zgłaszane takie zastrzeżenia jak do Google żeby właśnie nie wy żeby ona nie pokazywała wyników do tego wyszukiwania, więc ja bym nie był taki szybki, żeby ta wy wyszukiwarka była taka dobra bo tutaj też dostaniemy nakaz sądu, żeby ta wyszukiwarka nie, pok nie pokazywała nam takich i takich wyników i wtedy to jest problem nie? Wtedy to jest problem. Wtedy to się robi problem, bo, bo, bo wtedy rzeczywiście dostaniemy konkretnie na naszą wyszukiwarkę taki zakaz. Yy, ale to trzeba by było zobaczyć właśnie, kto może dostawać takie prośby o niewyszukiwanie. No ci, którzy, z których się korzysta. Tak, tak, tak, ale konkretnie, prawnie no. rzecz biorąc, po prostu A, no tak. kim trzeba mm -hmm. być, żeby można było zostać poproszonym o coś takiego. Ja myślę, że do Google to jest skierowane dlatego, że to jest właśnie główne źródło wyszukiwania. Yy... Owszem, tylko mi chodzi o to, czy, mm -hmm. w, czy my, czy to jako wikipedyści, mm -hmm. będziemy mogli w ogóle kiedykolwiek spełniać te wymagania, no żeby właśnie. zostać poproszeni mm -hmm. o coś takiego, w ten sposób. Mm -hmm. No właśnie, no także temat pewnie będzie rozwojowy. Kwestia w ogóle zapominania czegokolwiek w naszym świecie internetowym, no, no wiadomo, że i to troszkę osłabia pozycję Google'a też, bo zobacz, jeśli oni rzeczywiście tych materiałów byłoby dużo, to byłaby jakaś inna przeglądarka, o której nie wie y, y, y, sąd. I nie wie, że trzeba jej zakazać, i wtedy ta wyszukiwarka będzie pokazywać te wyniki, w związku z czym będzie lepsza w pewnym sensie od Google'a. No tak. Ja to jeszcze sobie pozwolę przypomnieć um, <kluzł> slajd z y, prezentacji prawników y, fundacji. Oni wtedy mówili o procedurze, zdaje się, zgłaszania błędów, jeżeli chodzi o prawo autorskie, że y, Google. Y, Niesamowicie wiele więcej tego dostają niż my. To my to minimum, tam prawie nie było widać na tym, na, na tym diagramie, ile my dostajemy, a wieżowiec Google'a był ogromny. Bardzo być może, że mm, mniej więcej porównywalny jest wykres szkodliwości tego prawa, czy wpływu tego, tego prawa na Google i, i na nas. Mhm. No zobaczymy, zobaczymy jak to się potoczy. Marek pisze, że też kolejnym problemem jest to, że będą nam znikać źródłowe strony, do, do, których, do których odnoszą się jako do źródeł w naszych artykułach. prawda? Tutaj no, jest kilka sposobów na to. Jest Archive.org, który tutaj zresztą niedaleko ma stoisko obok nas jest też archive.is tam można na życzenie sobie zarchiwizować stronę, no ale potem prawdopodobnie sąd jak się przyczepi, no to stamtąd też każe usunąć te, te kopie strony. Ja myślę, że to trzeba by było to jest też trochę robota dla programistów i dla prawników. Sprawdzić dokładnie jakie, one mają, jakie jakie oni mają prawo i zrobić tak, żeby to było jak najmniej szkodliwe dla nas. To się da zrobić. No. Jesteś optymistą. To cieszę się. Tak, bardzo w takim razie. No cóż, to chyba na tym zakończymy dzisiejszą audycję. Zobaczymy, ile wyjdzie, bo w tej chwili w nagraniu mam 57 minut, ale to z tym, co rozmawialiśmy wcześniej. Spróbuję troszeczkę ten początek, zanim zaczęliśmy audycję. Zmontować i może zrobimy taki prequela takiego do, do dzisiejszej audycji. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Postaram się tutaj jeszcze popracować nad tym i jak najszybciej umieścić naszą audycję w internecie. A przypominam, że nadajemy dzisiaj z Londynu podczas Wikimanii 2014 z Barbican Center w samym centrum Londynu, ponad 2000, znaczy około 2000. E, użytkowników Wikipedii, miłośników, e, entuzjastów e, zjechało tutaj e, są jest, są główne czaptery tak zwane, czyli stowarzyszenia, które wspierają o, i różnego tego typu fun, e, tego typu fundacje jak Fundację, Archive, tylko, Ork, przepraszam, e, właśnie, stowarzyszenia, Chciałem Stowarzyszenia, że różne tego typu podmioty także może fundacje, bo stowarzyszenia nie są jedyną formą no oczywiście. To się... Jest stoisko Wiki, no, e, Wiki Media Foundation. E, no naprawdę dużo się dzieje i, i bardzo fajnie tutaj to wygląda. Jakiś automat został zainstalowany. Co to jest? A. Coś tutaj ciągle, coś nowego jest. Ten dystrybutor tam, gdzieś ten niebieski, taki niebiesko-biały. Co to A, tak, jest? Tak. No, Trzeba, o, jest drukarka trój, trójwymiarowa, 3D, w tej chwili zainstalowana. Tam wcześniej były rzeźby, nie wiem, czy widziałeś te nie, nie, to dopiero 3D. Poprzedłem. To też bardzo ciekawa technologia. Um, no, akurat siedziemy na, na stoisku, tak troszkę wepchnęliśmy się, bo tutaj nikogo nie ma. Histropedia. E, także też qr -pedia jest obok. Naprawdę dużo, dużo ciekawych rzeczy. Bardzo inspirujące jest takie spotkanie, niewątpliwie, i, i, i warto, warto się wybrać, albo warto śledzić, co tutaj się dzieje. Nasze, nasze stoisko cieszy się niezwykłym powodzeniem, ponieważ tworzymy tutaj customizowane, czyli jak to po polsku powiedzieć za dużo po angielsku tutaj już słucham i mówię. No takie dostosowane do indywidualnych. Tak, można z no, własnym autobysi. imieniem, z własnym napisem zrobić buton taki, e, który... tak buton. <głos》>, właśnie. Przypinkę. Przypinkę ubraniową, tak? <głos》>, przypinka ubraniowa. Możesz wypukła. sobie wmejknąć takiego butona skastomizowanego i będzie git. Jak to się po polsku nazywa? Eee, bardzo dobre pytanie. My to nazywamy chyba badżem. W zasadzie to można powiedzieć przypinka? Ja, ja to nazywałem e, przypinka, e, przypinka agrafkowa wypukła. Może być i w zasadzie dobrze <laughs> opisuje, jak wygląda. Więc podejrzewam, że nie będzie e, tak jakoś jak specjalnie tak jak niejednoznaczna jak jest... taka nazwa, więc w sumie pasuje. Tak, dziura to jest otwór e, przylotowy okrągły, zdaje się. <laughs> Albo z męski, tak? Czyli tak, tak? Tak, krawat. E, jak tam twoja ręka? I, i, Jeszcze raz? Można... Jak tam twoja ręka? Bo chyba machasz sporo tym, tym urządzeniem. To jest dosyć męczące. Jest dosyć męczące, ale w sumie e, obecnie stanowis na stanowisku jakoś specjalnie ruchu nie ma, przez co mamy chwilę odpoczynku, ale ludzi cały czas, cały czas, z, e, że tak powiem, zastanawia i tutaj podchodzą do nas, patrzą, co, co się dzieje. Także, także na razie jest dobrze. Paweł Marynowski był moim gościem. <śmiech> Dziękuję. Natalia, Natalia powiedz, przyjechałaś ze swoim dzieckiem. Jak, jak ci się tutaj żyje? E, to znaczy, no, bardzo fajnie. To znaczy, ja przyjechałam w tej zasadzie, że ja jestem stypendystką stowarzyszenia i korzystam z taką Wikimani, natomiast przywiozłam na własny koszt męża w charakterze niańka, no i... On zajmuje się dzieckiem, zwiedza okoliczne parki, a ja tutaj się prawda udzielam. A, czyli dziecko nie bierze udziału w Wikimanii? E, nie, chociaż bardzo się socjalizuje w hotelu i wszyscy e, wikipedyści z różnych krajów go rozpoznają i bardzo pozytywnie reagują, także jest taką małą maskotką. To świetnie. Ale warunki ok, w porządku to załatwienie tutaj miejsca i tak dalej e, nie było problemu. Bo wiem, że wiele... No, młodych mam z dziećmi ma problemy z dotarciem w różne miejsca, z miejscem do przewijania, podczas takich konferencji szczególnie, które są organizowane no, bez czasem pomyślunku na ten temat. To znaczy tak, Stowarzyszenie Zerwując Nosylegii zadbało o to, żebyśmy mieli taki nocleg, w którym dziecko się będzie dobrze czuło, z łóżeczkiem, z wanną, z dostępem do, do wrzątku, że można było przygotować jedzenie. No i tutaj widzę, że w Londynie większość miejsc jest takich bardzo prodzieciowych, są przewijaki, nie ma problemu, żeby znaleźć. Słyszałam, że w przyszłym roku na Wikimani w Meksyku ma być taki mini żłobek przed przedszkole, więc będzie jeszcze lepiej i będą się wiki dzieci mogły integrować gdzieś tam. To już ile będzie miał wtedy twoje. Twój... Wtedy to już będzie dwulatek. A, to, to już będzie można pogadać. Pan artykuł o dziecku to już będzie. Fajnie, dziękuję Ci bardzo. Magalia to była, oczywiście. Nie wiem czy jeszcze kogoś zaczepimy. Chyba już skończymy audycję i będziemy próbować ją jak najszybciej umieścić w internecie. W takim razie dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Marku, dziękujemy. Czym machacie? Nie wiem o co chodzi. Może już jakieś zdjęcie się pojawiło, które, o, których, o którym nie wiemy, bo Marek pyta się, czy my machamy. No, ja nie pamiętam, żeśmy machali czekolwiek. No, w, no ja w każdym razie zobaczymy na zdjęciach później, może czym machaliśmy. To dziękujemy bardzo, do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.